Przeci Polskiego Radia, czwartek, 2 kwietnia jest 14. Małgorzata Maliborska zapraszam na serwis trójki. Brytyjczycy znali prawdę o zbrodni katyńskiej, ale nie chcieli jej ujawnić w imię poprawnych stosunków z Sowietami. MSZ opublikował brytyjskie dokumenty na ten temat. Jest kara za mobbing w biostockim ratuszu. Rozpoczynają się świąteczne wyjazdy. Policja przypomina. Obowiązuje zasada zero tolerancji dla piratów drogowych. Już od dziś na drogach będzie więcej patroli i więcej kontroli. Brytyjczycy w czasie II wojny światowej wiedzieli, kto dokonał zbrodni katyńskiej, ale prawdę zataili. Ten serwis zaczynamy od opublikowanych przez nasz MSZ brytyjskich dokumentów z lat 1942-1980 dotyczących tej zbrodni. Wynika z nich, że zarówno Winston Churchill, jak i jego następcy w imię poprawnych stosunków ze Związkiem Radzieckim nie chcieli ujawnić tragicznej dla Polaków prawdy. Archiwalia jednoznacznie dowodzą, że Brytyjczycy mieli pełną wiedzę o zbrodni popełnionej przez Sowietów na polskich jeńcach. Mieli dokumenty przekazywane przez stronę Polską, strona brytyjska także dysponowała materiałami swojego wywiadu. Dysponowała też raportami członków Komisji, tej niemieckiej lekarskiej, która pojechała do Katynia. Wyjaśnia historyk MSZ Piotr Dugołęcki i dodaje, że wśród opublikowanych dokumentów jest także m.in. utajniony przez Churchilla raport Oena omaleja z 1943 roku, który jednoznacznie wskazuje na odpowiedzialność Sowietów. Archiwalia ukazują też, jak Brytyjczycy utrudniali w latach 50 pracę przedstawicielom Komisji Śledczej Kongresu USA do zbadania zbrodni katyńskiej. Urzędnicy Foreign Office mnożą trudności biurokratyczne, nie przekazują żadnych dokumentów. Piotr Dugołęcki dodaje, że dokumenty z lat 70 ukazują też niechęć Brytyjczyków do budowy pomnika katyńskiego w Londynie. Strona brytyjska robiła wszystko, aby zahamować tą inicjatywę, nie dopuściła do budowy pomnika w prestiżowej lokalizacji. Pomnik powstał na obrzeżach Londynu. Wśród dokumentów są i takie, które pokazują zmianę polityki po dojściu do władzy Margaret Thatcher. Witold Banach, Polskie Radio. Ośmieszała, wyzywała i zastraszała swoich podwładnych. Sąd nie miał wątpliwości, że pracownica Urzędu Miejskiego w Stoku jest winna mobbingu. Za karę Anna W. przez pół roku będzie musiała pracować społecznie. Musi też zapłacić nawiązki siedmiorgu pokrzywdzonym. W sumie 12 tysięcy złotych. Sąd odwoławczy tylko nieznacznie zmienił wcześniejszy wyrok w tej sprawie i jest on już prawomocny. W sądzie była Marta Nazarko. Oskarżona zapewniała, że jest niewinna. Co innego, mówili pokrzywdzeni. Zeznania pokrzywdzonych są miażdżące i świadczą o tym, że ewidentnie naruszała ona prawa pracownicze. Sędzia Dorota Niewińska. Włania się jako osoba apodyktyczna, nieszanująca ludzi. Ośmieszanie i wyzywanie było codziennością. Ośmieszała ich przed starzystami. Stawiała wymogi w zakresie stroju urzędowego i stwierdziła, że ubiór jednej z pracownic nie pasuje do koloru ścian. Czyniła niestosowne uwagi, sugerując, co do jednego z pracowników, jest gejem, inny pedofilem. W rezultacie, jeżeli w ciągłym stresie, brali leki uspakające. Cierpieli na bezsenność, podupadli na zdrowiu. Nigdy nie usłyszeli, przepraszam, mówi ich pełnomocnik mecenas Zofia Daniszewska-Dek. Nie wiem, czy ona zrozumiała, na czym polega złob, do którego doszło. Mecenas dodaje, że tego typu sprawy są nowością i są bardzo ważne. Dzisiaj przedmiotem ochrony jest ktoś słabszy. Anna W. cały czas pracuje w białostockim magistracie, ale na innym stanowisku. Teraz, jak zapowiada prezydent miasta, straci pracę. Marta Nazarko, Polskie, Radio Białystok. To cenzura i kneblowanie ust. Tak Adam Hoffman mówi o wyroku sądu apelacyjnego, który oddalił jego zażalenie. To oznacza, że były polityk PiSu musi sprostować swoją wypowiedź o tym, że w komitecie wyborczym urzędującego prezydenta jest były członek zarządu Skok Wołomin. Hoffman zapowiada wykonanie wyroku, ale też zwrócenie się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej sprawie. Dziś mój adwokat dowiaduje się w godzinach do południowych, że wczoraj, bez powiadomienia mnie o tym, w trybie niejawnym, podkreślam, niejawnym, bez informacji zainteresowanego uczestnika, przeciwko któremu prezydent Bronisław Komorowski skierował ten pozew w trybie wyborczym, czyli beze mnie, oczywiście apelacja podtrzymuje wszystkie ustalenia sądu okręgowego, wyrok staje się prawomocny. Dowiaduje się o tym dzisiaj, to się odbywa w trybie zaocznym, beze mnie, w trybie niejawnym, jestem tym bardzo mocno zaniepokojony. Zgodnie z postanowieniem sądu Hoffman ma nie tylko złożyć sprostowanie, ale także wpłacić 10 tysięcy złotych na cel społeczny i opłacić koszty procesu. Policja i Inspekcja Transportu Drogowego ostrzegają już od dziś na drogach będzie więcej policyjnych patroli i więcej kontroli. Funkcjonariusze będą sprawdzali trzeźwość kierowców i to czy dzieci są przewożone w specjalnych fotelikach. Policja będzie bezlitosna dla piratów drogowych zapowiada Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Nie będzie taryfy ulgowej dla tych kierowców, którzy w sposób jaskrawy, rażący, łamią podstawowe zasady bezpieczeństwa. W dalszym ciągu obowiązuje zasada zero tolerancji dla piratów drogowych. W szczególnych przypadkach, gdy kierowca popełni kilka wykroczeń, będzie stwarzał konkretne, rzeczywiste zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będziemy kierować wnioski bezpośrednio do sądu ukaranie, będziemy za pokwitowaniem zatrzymywać prawo jazdy. W ubiegłym roku w czasie świąt wielkanocnych doszło do prawie 300 wypadków. Zginęły 33 osoby, a ponad 380 zostało rannych. Policjanci w ciągu czterech dni zatrzymali ponad 1300 pijanych kierowców. To był serwis trójki. Do końca dnia chmury, opady deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie burze, dość silny wiatr i od 3 do 7 stopni. W nocy i jutro nadal pochmurno, ale z rozpogodzeniami Przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem, miejscami burze i opady krupy śnieżnej. I nadal silny wiatr nad ranem od minus 2 do plus 2 stopni. Jutro w Rzeszowie 5 stopni, w Augustowie 6, w Warszawie 8, a w Szczecinie 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 W tej Wielkanocy mieli wielki apetyt. Mmm, zające, jajka, kurki, baranki. Niektórzy większy niż inni. I to wszystko z czekolady. I każdy myślał o czym innym. Jak to z czekolady? A schab też z czekolady? No co to przecież z to dla ciebie? Na szczęście w hipermarkecie Carrefour wybór jest ogromny. Carrefour poleca wszystko na Wielkanoc. W roli głównej schab wieprzowy bez kości 1199 i zadowolona na święta rodzina. Oferta ważna do 4 kwietnia. Carrefour pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie wyborcze.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 A teraz 8 minut po godzinie 14 Akademia Rozrywki się zaczyna. Artur Andrus, witam Państwa bardzo serdecznie razem z Michałem Jakubikiem i Dariuszem Pierogiem. Zaraz pojawi się w naszym studiu gość, ale zanim gość się pojawi to odniesiemy się do historii tego kabaretu. Właśnie takie nagrania sprzed wielu lat przygotowałem na początek naszego spotkania, a to dlatego, że będziemy za chwilę rozmawiać o tym, co nowego w tym kabarecie co słychać, co porabiają. Za chwilę artyści sami się przedstawią, to nie będę mówił kto to jest. Zapraszam Państwa serdecznie. Akademia Rozrywki Grupa Rafała Kmity przedstawia TV or not TV czyli wpuszczeni w kanał Musztarda, oliwki, korniszone Co tam szwagier w telewizorze dają? Po prostu gotuj Taki jeden paskal z przepisy pokazuje no, czasem warto posłuchać Dzisiaj kurczak po wegetariańsku Ale co on tam wie o gotowaniu tym? Ja tu znam szwagier przepisy Na przykład Przepis na kurczaka w potrawce Posłuchaj, więc tak Biorę Moją żonę Krychę no. I każę jej zrobić kurczaka w podrawce Takie żarło Przełącz to szwagier, bo mi tylko smaka psuje dzisiaj masz tam jeszcze jakiś browarek? Małe czy duże? Nie, nie, wystarczy duże Rzeczywiście Moczy morda Trzymaj Dzięki, dzisiaj? No i... no, zobacz. Jaki ten gościu podobny do franczewskiego? No bo to franczewski przecież. A, franczewski? No. A to może dlatego taki podobny? Ale ten film. To już raz widziałem. O, tamten z brodą. Zabił swoją żonę. I co? Co, co? No i mają teraz ciche dni! się głupio pyta. a jak on miał tą żonę? siekierą że tak własną żonę siekierą no, i sumienia nie ma ja tego tak nie umiem śmiałości mi brakuje za wstydliwy jestem. jestem co to się wyrabia? żonę siekierą no przecie dosypałby jej trochę trudki do zupy to by jakoś tak naturalnie umarła, nie? tyś, no. a ile taki aktor zarabia, co? taki aktor? sporo o, to dużo ale nie zazdrość mu, szwagier, nie zazdrość Całe to ich towarzycho to bagno jest lizna, mówię ci, szwagier Połowa aktorów to pedały A druga połowa to ich partnerzy Ciąg dalszy zapewne nastąpi Dawno, dawno temu za siedmioma górami, za siedmioma lasami, w wielkim zamku żyli sobie król, paś i królewna. Żyli sobie i żyli, ale niespecjalnie się kochali. Zresztą sami posłuchajcie. <gry> A zatem paś odciął był raz, dopływ powietrza królowi. Królewnie także odciął coś, odciął jej kawał wątroby. Królewnie także odciął coś, odciął jej kawał wątroby. Na to królewna ze strewersy największy nóż wybrała. Zaćgała wnet, nożem tym pazia A króla, króla? też zaćgała no Zaćgała wnet, nożem tym pazia A, a króla, króla też zaćgała A wtedy król chwycił ją w pół I wyrwał jej kręg Potem Potem i łeb dosyć za Zabawny spojrzenie! Potem okręć, paździerwiłem w nosy, zabawne spojrzenie! No to nie koniec! A to paść, sypał mu garść w potasu do znowu wejdzie! zaś wsadził ów paść, granat jej wsadził do czapki! Ruletnie zaś wsadził ów paść, granat jej wsadził do czapki! Wówczas królewna drżnęła pazia, burzy przypiły tarczą. Króla trafiła z magną kaliber 44 w 1938, w zmieniając mu głowę. Króla trafiła z magną kaliber 44 w 1938, w zmieniając mu głowę. Z 44, 1938, mu głowę. król, poziem, o amor, rzucił i rozbił mur ręka. Gona rozbity paść, królewna go dobija. Lekko na przybórze, rozbity Królew Królewna go ale koniec, lecz powstał paś! No. Niech w twarz królewnie chlusnął dwa. fazu kałuży leży królewna, przez króla dobija. W fazu kałuży leży króleta przez Leż króla dopijana. Tak to zamek, broczy krwią. Mózgi spływają po ścianach. Zbrodnia za zbrodnią, za mordem mord, zamachu rodzi się zamach. Zbrodnia za zbrodnią, za mordem mord, zamachu rodzi się zamach. Pytasz dlaczego, szukasz przyczyny, nie dziw się widzu niczemu. Z wrobu był król z SLD de Paś, królewna z Nu rul, se să te pași, Często zmienialiście nazwy tych partii występujących na końcu, bo to się dosyć szybko zmieniało w historii, tak naprawdę. Tak, ta piosenka to już prehistoria bajka o królu, paziu i królewnie. Zmienialiśmy, pamiętam, chyba z dwa albo trzy razy, bo, bo zwykle czas trwania tych utworów, które są za mało uniwersalne, a za bardzo aktualne w obecnym... Własnym... Co kadencję tak, trzeba co, co było kadencje, tak, tak, co kadencję. Arek Lipnicki jest państwa gościem dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Artysta grupy Rafała Kmity. I właśnie dowiemy się o tym, co nowego u grupy Rafała Kmity, ale dlatego chciałem wrócić do tych starych nagrań, bo ta bajka, nagrana w naszym y, studiu radiowym 20 lat temu. Tak, niesamowite. To już trochę czasu minęło i, i tak ciekaw byłem, bo właśnie z tamtych czasów, jak się spojrzy na nagrania wasze sprzed 20 lat, to się pamięta taką grupę Rafała Kmity, która szarpała, y, y, starała się a, a, tam za, zadrapnąć jakiś temat, no przecież wasz program śmierci, Aha. wywołał taką e, sensację na pacę. I ciekaw jestem, czy teraz idziecie w stronę łagodnienia i afirmacji życia, czy, czy dalej sobie tak podrapujecie i poszarpujecie. Ja myślę, że to jest mieszanka i, i podrapujemy, poszarpujemy i, i też, nie wiem, czasami nawołujemy, tak, tak jak w utworze, który ostatnio został nagrany, wejdźmy w tę noc, czyli do, do, do jakiejś wspólnoty, do bycia razem, do, do kontaktów między ludźmi, do czegoś, do, do zbliżenia się do siebie po prostu, więc no, tematyka jest różnorodna w, w programie, który teraz się tworzy. Ale od czasu do czasu takie makabreski też wracają, bo to zdaje się ulubione klimaty Rafała. Tak, tak. No, no, czarny humor to, to Rafał uwielbiał od, od bardzo dawna I, i w tym się dobrze czuje, więc jak najbardziej to się będzie pojawiało pewnie w naszej twórczości. No to za chwilę Państwu opowiemy dokładnie o tym, co najnowszego u grupy Rafała Kmity, ale jako sygnał tego, co się właśnie dzieje, takie reporterskie nagranie z, z pewnego koncertu grupa Rafała Kmity. Więc wejdźmy w tę noc, panowie Idźmy do ludzi, gdy żyłeś gdzieś tam rozmowę No to mówmy o tym, co najnowszego, co właśnie teraz słychać u grupy Rafała Kmity. Słychać dużo dźwięków w tym nagraniu, no to powiedzmy o tym przedsięwzięciu. Tak, naj najbardziej aktualny, najnowsze nasze przedsięwzięcie, czyli czas na hity Malickiego i Kmity. E, ten program, który zarejestrowaliśmy w lutym w, ICE, w centrum kon kongresowym ICE Kraków z Waldkiem Malickim, z Fichramią Do nasz, nasz taki wspólny, wspólny program telewizyjny. On pójdzie na antenie dwójki teraz w święta wiel wielkanocne, czyli o w niedzielę i poniedziałek wielkanocny 14.45 14.40, także serdecznie zapraszamy słuchaczy, żeby stali się widzami, telewizyjnymi bo pogoda, z tego co wiem, nie ma być najpiękniejsza w czasie świąt. I to jest nasz projekt taki, który nam się gdzieś kołatał w sercach i mózgach już od około dwóch lat, żeby zrobić coś wspólnie z tą ekipą. I wreszcie, wreszcie się udało po, po wielu tam próbach, perturbacjach Wreszcie się udało i bo, zobaczymy Bo to muzyki do piosenki to was Właściwie ciągnęło od samego początku Wy byliście takim kabaretem, który natychmiast Kiedy się pojawił na scenie też Dbało o to, żeby tam była piosenka Żeby było porządnie zagrane Żeby to było skomponowane Żeby były skomponowane piosenki I to jest rozumiem przedsięwzięcie takie Typowo muzyczne, to co się tutaj w Wydarzyło? W większości tak To znaczy ten filar jakby nasi partnerzy, czyli Waldemar Malicki w ich dowcipu, oni oczywiście bazują na swoich na swoich muzycznych najbardziej. Natomiast nasze, pojawiły się też kilka naszych skeczy, w tym premierowe radio 2015, którego jeszcze nigdzie nie było. I oczywiście to, to z czegoś najbardziej cieszę, to, że piosenki Bolka naszego kompozytora, wreszcie no rozwinęły skrzydła i mogły, mogły w pełni zabrzmieć z orkiestrą, to prawda gramy oczywiście z orkiestrą Teatru Muzycznego, włodzi już już kilka sezonów I tutaj chcieliśmy to no, Stworzyć taki program telewizyjny Gdzie, gdzie, gdzie te piosenki z Bolka zabrzmią Rzeczywiście tak jak to sobie Wymarzyliśmy Ja powiedziałem o tym, że was ciągnęło od samego początku Do piosenki i te piosenki zawsze były u was obecne A ciekaw jestem, zapytałbym o to Rafała, ale nie ma go dzisiaj z nami tutaj Ale to może nawet lepiej, bo to lepiej go Po prostu oplotkować bez jego obecności Czy ty słyszałeś jak Rafał śpiewa? Czy Rafał sam śpiewał kiedyś Jakiekolwiek piosenki? Rafał podobno sam śpiewał i to, no, on tak przynajmniej twierdzi Ale w, nikt tego nie słyszał W czasach słyszał. studenckich nikt tego chyba nie słyszał Grał nawet na gitarze e, Czy na ukulele? Też prawdopodobnie umie na no mandolinie przyjmijmy. Mandolinie, Taką tak. plotkę puśćmy i niech on się z tego teraz tłumaczy. No wiem, że w, w, od jego dzieciństwa tam było obecne śpiewanie. On się wychowywał. Chyba jego niania do, dosyć dobrze śpiewała i on no, wśród piosenek też... Jest taka piosenka tak... o niani, która jest wspomnieniem tego śpiewania. Dokładnie. Prawdopodobnie w spektaklu tak, tak. wszyscyśmy z jednego szynę. Natomiast na scenie nigdy go nie widziałeś, żeby wyszedł i coś zaśpiewał. Nie. Na scenie nie. No to może jeszcze to jest pomysł na kolejną e, odsłonę, jak w waszych tak. przedsięwzięć muzycznych. To jeszcze raz przypomnijmy, hity Malickiego i Kmity w telewizyjnej dwójce będą pokazane tak, tak w święta. Czas na hity Malickiego i Kmity w święta wielkanocne, czyli, czyli niedziela i poniedziałek, lany poniedziałek oraz niedziela wielkanocna dwójka telewizja Polska godzina 14:45 i 14:40 w poniedziałek. A ja teraz jeszcze chciałbym przedstawić jedną piosenkę grupy Rafała Kmity, odchodząc od tych właśnie starych nagrań sprzed 20 lat do takich nowych sprzed lat kilku i to jest kolejny dowód moim zdaniem na łagodnienie waszego klimatu. Piosenka Kocham Kraków, to znaczy Kraków kochaliście pewnie zawsze, ale ale w taki sposób śpiewając dajecie dowody na łagodnienie i bardzo dobrze i takie łagodnienie też się czasami przydaje w radiu. Arek Lipnicki był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do, do usłyszenia. A kocham, kocham mój Kraków Te uliczki węgle jak zasnął. I ten rynek z setką dziwaków Co im duży skrzydlatą do Bóg Pewnie gdzieś tam jest bliżej do raju Grubsza forsa i chata jak pałac Lecz ja wolę w niebieskim tramwaju O niebieskich pomarzyć migdałach Niech tam w świecie o kości się szarpią Niech kto lubi do stołków się ciśnie Ja tymczasem się przejdę w Floriańską Ja leniwie połażę bo po Bo ja kocham, kocham mój Kraków Te uliczki węgle jak ze snu I ten rynek z setką dziwaków co im dusze skrzydlatą dał Bóg Kraków znalazł mi miejsce w swych dłoniach Zwiodły mnie tu szczęśliwe manowce Bo poezja bo jest, jest tutaj jak konia, A poetów to tutaj na, na kowce Co Dubaje i inne Paryże Gdzie i więcej i szybciej i modniej I co z tego ja wolę Kazimierz to niespieszny i cichy ma oddech? Niech tam jadą za groszem do Warszaw Niech tam gnają na oślep do karier A ja sobie podumam na plantach Bóg, co im duszę skrzydlatą dał Bóg Kraków znalazł w, w tych dłoniach Zjodły mnie tu szczęśliwe manowce Bo poezja jest tutaj jak błonia A poetów to tutaj na kopce Gdzieś w highlife'ie bankiety i gale Wszystko z gustem i wszystko do smaku Ale nie żal mi tego jest wcale ja mam rynek i setkę dziwaków Są gdzieś większe Luksusy na ziemi Są lecz mnie to Ni parzy, ni ziębi Ja z rękami wbitymi W kieszenie Pogwizduję do rymów Gołębi Bo ja Kocham, kocham mój Kraków, te uliczki w mgle jak ze snu I ten rynek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 I pochłania mnie i mój Kraków, coraz bardziej tam gła jak ze snu. Stoję sobie pośród dziwaków, co na rynku rozsypał ich Bóg. I pochłania mnie i mój Kraków, coraz bardziej tam gła jak ze snu. I pochłania mnie i mój Kraków, coraz bardziej tam gła jak ze snu. Reportaż Penetrujący. 24 no. Zaraz chwileczkę proszę ch ch chwileczkę, proszę zaczekać no. Słucham, o, o co chodzi? Prze godzina no, to... 24 pan się dobija dobry. Dobry wieczór, dobry wieczór. Jaki dobry to jest noc Dlugo, już jest. Długo się jechało, wie pan, dopiero Pro... Witkowskiego 9. To tutaj, nie? Gdzie? No tu, gdzie stoję, nie? Nie, tu ja stoję. Ja jestem Witkowski, ja jestem Witkowski, ale o co chodzi? Ja mam tu zlecenie, zamówienie Witkowskiego 9. Przywiozłem ją, wie pan. Gdzie pan mi wchodzi tutaj, proszę pana? No Przywiozłem ją tutaj. Kogo pan przywiozł? Sto ponad 100 kilometrów jadę. Ja nikogo nie zamawiałem, proszę pana, nikogo, tylko ją, to krowa to jest. Zaraz, zaraz chwileczkę wieczkę proszę pana, ja jestem śpiący, ale jak, jak, jak to kro, krowa? No, krowa, to ja mam zlecenie na to, wie pan, ja założyłem taką firmę, to jest mój pierwsza demonstracja, jadę pokazać panu krowę, przyjeżdżam i żeby pan zobaczył. Ja bo, mam zobaczyć krowę? Tak, ja mam po prostu galerię zwierząt gospodarskich i jeżdżę, pokazuję po całym kraju młodzieży i, i mam tak robić, bo dopiero teraz startuję, prawda, z biznesem i pokażę przyjmie, no mam wyraźnie powiedziane, że chciałbym pan? pan zobaczyć krowę, no. To jest Normalną, pomyłka, z, Prowy, ulica to Witkowskiego to jest pewnie gdzieś indziej, a, a, a, a ja jestem Witkowski i ja mam zobaczyć o godzinie 24 krowę. A pan jest Witkowski, Witkowski. Bo pan, wtedy gdzieś tu mam poznał, a pan z radia. Ja to słucham pana. Aha, wie pan. A, wie pan to... Panie redaktorze, no ale jednak może pan spojrzy na te, na te krowy. No no. ale co mi to da, że ja zobaczę tą krowę? No zobaczę pan. A kiedy pan widział tę krowę ostatnio? W ogóle, kiedy pan Tej widział krowy, krowy to nie widziałem na pewno. No, ale kiedy pan krowy? Aha, że pa... rozumiem. Na no. pan no. No tak zależy dobrze, no to ja już wychodzę chwileczkę, że. Jest... W końcu, wie pan. Gdzie. To jest, jest, proszę pana ciemno i widzi pan, że to jest półmrok no, wszędzie, tu, no. no. O pan zobacz, tutaj jest o. Zaraz. To tu, czy to, to gdzie to? to? No to tutaj tam to stoi, to krowa, nie? To jest krowa? No krowa no. Ale.. No ja ją zamawiałem w internecie, dostałem tydzień temu. ją. No. Zaraz, przepraszam, ja ja, ja.. ja nie będę coś, podchodził teraz, bo jestem tak? w kapciach, ale. Toś nie tak jest? No nie wiem, bo jakoś nie tak... No, uszy ma, mordę ma, proszę pana... Ale ogon ma jakiś ogon gruby. Ma, ogon no, ma, fajny ogon ma, no. No to wie pan, co Ale co ogon pan mówi, ona przecież... Gruby taki jest, proszę pana, no jaki to... Ona, na... ona I... w drugą stronę stoi, co gruby, no normalny ogon, no. To proszę pana, to wygląda jak trąba. Trąba? No, no wygląda... Ale uszy ma takie jak krowa, takie... No uszy ma trochę... duże, wie pan. Tak? Bardzo duże. To duże? No ale jest... Ha. Jeśli... Jeśli to jest krowa i stoi tyłem, a ta trąba to jest ogon, to uszyma z tyłu. Nie pan mnie nie dołuje, wie pan. Ja tę bizę założyłem nie, nie, niedawno. no pan, panie wie... drogi, wytrzasnął słonia. To jest słoń. To jest słoń. Panie, to ja mam wpisane na przekazie, że krowa, no. Pan, gdzie wie... pan tą krowę zamawiał, no? Na, w internecie. Taki jest portal krowy, tam iże. panu słonia? No, z, z, zwierzęta gospodarskie napisano ja, ja pan co? Założę, pan żeby co? po prostu młodzież dzieci i ludzie w miastach zobaczyli krowę prawdziwą Ach, no. wie pan co ja Bech. idę spać wie pan co, niech pani niech, niech panie niech idzie, pan proszę, zależy mi na tym, wie pan, bo coś, jeszcze bym panu coś pogadał. przepraszam, ale, że tam tutaj... Ale, to, ale po co? To... No. Dobra, ale proszę pana, jeszcze bym pokazał panu, proszę pana, Tucznika, no, pan jest żadnym redaktorem, to by było mi przyjemnie, gdybym mógł wpisać, ja zaczynam, te, wie pan, robotę z tymi, z tymi to miałbym wpisać, sensie, że pan Jeśli Witkowski to widział. Pan panu ma tu pomoc, to ja wpiszę, że widziałem krowę, chociaż widziałem ale, słonia, dobrze, ale, dobrze. Ale pan, poczekaj, Gdzie, pan, poczekaj. Gdzie panie? Panie redaktorze, pan zobaczy, pan zobacz, pan popatrze. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. O! No. Co? To już, to już nie może pan powiedzieć słowa To tucznik jest. Tucznik tutaj. To? No. Jest. A co? Tucznik. Tucznik, jak najbardziej tucznik, no. Tucznik. Tu płynie jest, no przecież to widać. To, tucznik, to musi być ale, tucznik. ale, wie pan co, ale hm ja nie pamiętam, co, co, ale co, co, mi się no, wydaje, no. że. Tucznik w okularach, tucznik? No wie pan, no przecież może mieć krótszy wzrok, nie? No może, ale. Ale bo jest czupy, nie jest to. No, no jest nalany taki, no ten tucznik? Tak, myślę, że to właśnie jest tucznik, tak. Ale ciemny jakiś. Ja mam go wpisanego w, w przekaz. W czym co ciemny? No ciemny. Taki czarny. tak no taką ma no. Zaraz, chwileczkę, muszę się przyjrzeć. Wie pan co? Nie, no panie, no gdzie? No to co? jest.. To jest frak! Frak? Słonina. Czarna słonina? No to czarna. To kwestia gustu, no. Aha. Kierownik miał Bernarda, jest wielki był i zły. Marka pani Marta, też miała swoje psy Księgowy miał jawnika, nosówkę jabnik miał A Bernard kierownika, co wieczór wpadał w szał. Na gdańskiej szafie siły, próbował, badał kły A wtedy wychodziły z pokojów inne psy szczekały, au, zajadlec w ciemnościach pies co krok Skajterier, gryfoda, Rattler i jeszcze jakiś dok. Po schodach chodzą kundle, szukają co by zjeść. A w tekturowym pudle z panierków rzemie sześć. Trzy wielkie wilki w siedzi, w piwnicy osiem psów. A cytra dziś jeszcze mi, więc wieski będą znów. Pudelek istne cudo, odgonek czworonuk. Zaraz mnie ugryzł pudo, potem na deser ciuch. Spada rana boli, gangrenę będę miał Do wanny pan nie pod wanną spałczał, czał, Nadchodzi noc piekielna, na łóżku jak się bić Za oknem chodzi księżyc, psy zaczynają być Zwracam się z łóżka rzęża, mam oczy pełne łez Za oknem chodzi księżyc, jak wielki srebrny pies Po schodach chodzą w szukając, szukają co by zjeść a w z pudre wspanielką sześć trzy wielkie wilki wzięli w piwnicy osiem cud a cytra dziś się szczeni więc pieski będą znów cyklu Znane i Nieznane Zwierzęta Gospodarskie, Tropikale Taiti Granda Banda zaśpiewało piosenkę o psach, a wcześniej reportaż penetrujący Jana Kazimierza Siwka i Sylwestra Witkowskiego. Za 25,5 minuty godzina 15. Autopromocja. Ależ ten czas leci. Dla nas zdecydowanie biegnie.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 Autopromocja no i już chyba po raz ostatni, proszę Państwa, przypominam, nie, nawet, nawet nie, że chyba, tylko na pewno po raz ostatni przypominam o możliwości zgłaszania się do konkursu 32. Turnieju Małych Form Satyrycznych w Bogatyni, czyli Turnieju Ługarzy. Po raz ostatni, ponieważ to są ostatnie dni na wysłanie swojego zgłoszenia do konkursu własnych prezentacji scenicznych, jeśli ktoś chce przyjechać do Bogatyni, stanąć na scenie i zdobyć nagrody finansowe, albo do konkursu na tekst satyryczny, bo takie dwa konkursy państwu proponujemy. To też są naprawdę ostatnie dni. Jeśli ktoś jeszcze nie wysłał, to ostatnia chwila, żeby pobiec na pocztę i wysłać swoje teksty albo nagranie swojego krótkiego występu scenicznego, satyrycznego, zabawnego, bo taka jest zasada tego konkursu. www.turniej.com.pl to jest adres strony internetowej. Na tej stronie internetowej wszelkie kontakty, adresy, terminy. www turniej.com.pl a finał turnieju już 18 kwietnia w Bogatyni. Za trzy minuty będzie powtórka z rozrywki i yy, dzisiejsza powtórka z rozrywki zostanie zdominowana przez jeden temat i trochę w ten temat już teraz Państwa wprowadzi Wojciech Zimiński. Poszedłem do lekarza, bo ostatnio marnie się czułem. Myślałem, że to przemęczenie. Lekarz owszem, potwierdził moje domysły, Zalecił więc higieniczny tryb życia. Dużo odpoczywać, spacerować na świeżym powietrzu i nie denerwować się. Prócz tego zaordynował mi lekarstwo. Zapłaciłem za wizytę 100 zł i wyszedłem. Wstąpiłem do apteki, w której kupiłem lek za 100 zł, wróciłem do domu i położyłem się, żeby odpoczywać i nie denerwować się. Zacząłem studiować ulotkę, którą znalazłem w pudełku z lekarstwem. Jestem absolwentem dwóch uczelni, ale mimo tego nie rozumiałem prawie nic z ulotki adresowanej do pacjenta. Działanie antycholinergiczne. Przeciwdziała sympatykomimetykom. Dalej nie będę nawet cytował, bo nie umiem prawidłowo przeczytać tych wyrazów. Zaniepokoiło mnie to, że przeciwdziała sympatykomimetykom. Wyraz ten tłumaczę sobie tak. Mimetyzm to jest upodabnianie się na śladownictwo. Sympatyko, no to jest zrozumiałe. Czyli co, lek przeciwdziała temu, żebym nie upodobnił się do kogoś sympatycznego? No właśnie, szkoda, pomyślałem, ale czytałem dalej. Dalej były wymienione możliwe działania uboczne. Żółtaczka, drgawki, niewydolność szpiku, kostnego gorączka, bulgardła, gardła, przerost gruczołu krokowego, skazy krwotoczne, podciśnienie, zaburzenia funkcji wątroby, bóle stawowe, obrzęki, przerost gruczołu sutkowego i wreszcie hipomania, czyli jak się domyśla, można się zakochać w koniu. Na koniec producent informuje mnie, że nie dysponuje specyficznym antidotum przy zatruciu tym środkiem. Wciąż próbowałem nie denerwować się. Coraz jaśniej jednak widziałem powód, dla którego zapłaciłem wysokie honorarium lekarzowi. Zwykle lekarz liczy na następną wizytę, więc nie powala pacjenta od razu. Mój doktor był widocznie inny i wolał od razu wziąć za kilka wizyt z góry, gdybym więcej nie przyszedł. Jeszcze raz rzuciłem okiem na ulotkę i jednak trochę zacząłem się denerwować bo pomijam już gruczoł krokowy, sutki i drgawki ale miłość do konia to już przesada a jak łyknę przez pomyłkę za dużo to mnie nie odratują, bo nie posiadają antidotum prowadząc tak sobie higieniczny tryb życia w pozycji horyzontalnej zwolna czułem jak ogarnia mnie furia zawartość fiolki wyrzuciłem do klozetu a jedną pastylkę dałem mojemu psu na próbę po godzinie pies drgając, ledwo biegł z powodu przerostu gruczołu krokowego za wozem węglarza, wysyłając miłosne spojrzenia w kierunku kosmatego konia. Zobaczyłem siebie w tej sytuacji i jakoś mi się to nie spodobało. Ale jednak pójdę drugi raz do tego doktora, wrzucę mu do kawy jedną pastylkę i zabiorę go na tor wyścigów konnych na służewcu. Zobaczymy, który przyjdzie. Nie tematyka kon nas dominuje dzisiejsze wydanie powtórki z rozrywki, bo można by było tak pomyśleć po monologu Wojciecha Zimińskiego, ale tematyka lekarska, medyczna. Oczywiście będzie pamiętnik młodej lekarki Ewa Szumańska i Janka Czmarek, jak zwykle wystąpią w tym cyklu. Pojawią się tam, proszę Państwa, nazwiska polityków e, z funkcjami. Te funkcje oni oczywiście e, sprawowali wiele lat temu. Proszę się nie przestraszyć, bo ktoś może usłyszeć taki odcinek i pomyśleć, że coś się zmieniło na naszej scenie politycznej. Nie, to jest nagranie sprzed wielu lat. Zatem będzie w, w tym kąciku medycznym pamiętnik młodej lekarki. Będzie ballada o doktorze Praszczatku wykonywana przez Irenę Kwiatkowską. Piosenka z kabaretu Starszych Panów, piosenka Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Będzie również opowieść o poradzie lekarskiej kabaretu Kapota. I właściwie jedynym utworem niezwiązanym ściśle z taką tematyką medyczną, ale związanym z okresem, w którym się znajdujemy, będzie piosenka Wielki Piątek. To jest piosenka z tekstem Andrzeja Waligórskiego i muzyką Olka Grotowskiego. Zaśpiewają ją Małgosia Zwierzchowska i Olek Grotowski. To będzie na koniec powtórki z rozrywki. Kabaret kapota prezentuje Halo, halo Halo, czy to poradnia okulistyczna? Tak, słucham pana Czy ja mógłbym dostać u was zaświadczenie od okulisty? Bo mi jest potrzebne do prawa jazdy Proszę pana, u nas od ręki może pan dostać wszystkie zaświadczenia Nie, ja chcę tylko od okulisty Dobrze, to ja zapisuję pana do doktora Ahmeda Ciankali. Na godzinę czternastą Na czternastą, dobra, dziękuję bardzo Losie Dzień dobry panie doktorze Ja co bardzo robi? się spieszę Chodzi mi tylko o zaświadczenie do prawa jazdy Proszę, niech się pan rozbiera Rozbiera, a po co? Czy pan jest lekarz, czy ja? Ale panie doktorze, mnie chodzi tylko o zbadanie wzroku Chce pan zaświadczenie, to niech się pan rozbiera Do naga? Nie, do podkosiulka No dobrze, dobrze, niech mnie pan zbada, tylko szybko, bo się bardzo spieszę Dobrze, zaraz, sercze jest Płucach, powietrze Jest A... A toż zrobimy panu prześwietlenie kończyn Prześwietlenie kończyn? Przecież ja chcę tylko zaświadczenie Proszę pana, najpierw prześwietlenie, a potem zaświadczenie Tu niedrogo na miejscu, proszę pana, pięćdziesiąt złotych, pokój numer pięć Panie doktorze, mam tu już wszystko prześwietlone No pięknie, ma pan kąciny Wszystko zdrowe. No, panie doktorze, to proszę szybciutko To zaświadczenie, bo naprawdę mi się bardzo spieszy Proszę pana A, badanie krwi Jakie badanie krwi? Przecież ja nie jestem nadczą Czy wszystko musi być nadczą? Proszę pana, niedługo, niedługo, Tylko 50 złotych, pokój 6 Panie doktorze, proszę, proszę o to wyniki Proszę pana, kle w poziątku, Ale jeszcze musi pan zrobić EKG, pokój 7 i odlazł USG, pokój 8. Też niedlogo, niedlogo. Panie doktorze, proszę bardzo, tu ma pan wyniki. EKG. Tak. Proszę pana. I USG, no tak. proszę bardzo. Tak. Końciny źdlowe u pana, kle w porządku. EKG. No bardzo dobrze Proszę pana, USG Fantastycznie Jest pan zdrowa jak ryba Proszę pana, wizyta 250 zł Zaraz, zaraz Za prześwietlenie zapłaciłem Za badanie krwi zapłaciłem Jeszcze do tego EKG i USG I teraz jeszcze wizyta Przecież ja chciałem tylko zaświadczenie do prawa jazdy Od okulisty Zaraz panu wypiszesz kierowanie Zaświadczenie od okulisty? To proszę pana, pan musi iść do okulisty. Do okulisty? A kim pan właściwie jest? Ja jestem Ahmed Ciankali, Biała Śmierć, lekarz pierwszego kontaktu. Mm. Z narzeczonym doktorem Praszczatkiem Gdy z bukietem zapukał do drzwi Zgotowało mi szczęście biesiadkę. Dobrobytu, miłość, idźcie Oj, zgotowało mi szczęście dobroby Dobrobytu, miłość, idźcie idźcie idźcie, idźcie, idźcie, idźcie, Za doktorem Praszczatkiem zamężna Śmieja chyba, mawiałam, więc szczyp więc nie szczypał, a potem spieniężał Epidemię, nieżytów i gryp On więc nie szczypał, a potem spieniężał Epidemię, nieżytów i greb gryp, greb gryp, gryp, gryp, gryp I to szczęście, dobrobyt i miłość Do dziś dnia kołysałyby nas Gdyby coś mu się w czymś nie zrobiło z czego wkrótce praszczadek mój zgas, oj, gdyby coś mu się w czymś nie zrobiło. Z czego wkrótce praszczadek mój zgas, gaz, gaz, gaz, gaz. Lecz nie dłoń bezlitosna go trzepła, wpół mnie objął i szepnął mi tak: Będę ciebie odwiedzał, więc nie płacz, jako ma ewentualnie ptak. Oj, będę ciebie odwiedzał, więc nie płacz, jako ćma ewentualnie ptak, tak, tak, tak, tak. Co przyrzekł już wnet się spełniło Nad mogilą, gdzie krawił się głuk. Jak śmierć czarny i piękny jak miłość, Dosyć duży pojawił się kruk. O jak śmierć czarny i piękny jak miłość, Dosyć duży pojawił się kruk, kruk, Tkliwość we mnie wezbrała dla ptaka, Bo gdy krakał, za serce mnie brał. Poznawałam głos mego praszczatka Taki jaki przy chrupce on miał Oj, poznawałam głos mego praszczatka Taki jaki przy chrupce on miał, miał Miał, miał, miał, miał, I płynęła mi z ptakiem idylla Ukojenie przedziwne mi śląc Kruk mi siadał na ramię co chwila Pieszczotliwy i czarny jak ksiądz. O, kruk mi siadał na ramię co chwilę. Pieszczotliwy i czarny jak ksiądz, ksiądz, ksiądz, ksiądz, Los mi ciosów nie szczędził, a liści. Nie znów cierniem pierś zranił do kwi. Kiedy krukał, ujrzałam wśród liści, Z zrogiem, który odmiennej był gdzie. O, kiedy krukał ujrzałam wśród liści. Z drogiem, który odmiannej był gdzie pcie, ciepcie, to nie koniec cierpienia, choć pieśni. Już ostatnich dobiega się straw, bo mężczyźni za życia obleśni. Tacy sami bywają i po. Oj, bo mężczyźni za życia obleśni. Tacy sami bywają i po. Będąc młodą lekarką Która niestrudzenie przybliża Zacofanej rubieży Wielkoświatową psychanalizę. Wszedł raz do mnie pacjent Którym bez ustanku poruszał ustami Dzień dobry pani doktor Dzień dobry Czy przyniósł mnie pan jakąś wadę narodową Do obróbki? Oczywiście, jak mówi pan premier Olszowski Otóż jestem monologistą <śmiech> Kabaretowo-scenicznym Skądże znowu, polityczno-społeczno-towarzyskim Znaczy jak? Znaczy, do dialogu się nie naginam, rozmówcy nie słucham, tylko swoje ciągnę ząb za ząb Bez pardonu Bez pardonu, jak nie mam argumenty, to nabijam byle co w tempie pana Jaskiernia, byle mi ktoś nie wskoczył do zdania O istotnie, on to robi jak kulemiot, a jak ktoś pana na przykład zada pytanie to nie odpowiem, jak pan premier Pawlak, którego rozmówca był już przy gruszkach, a on wciąż trzymał piecruszkę. <grystanie> Zanadź! Cóż, zajrzę więc do skryptu Zanadź. korespondencyjnego, co o tym mówi psychanaliza byłbym z góry zobowiązany, bo politycznie się przez to nie sprawdzam, społecznie zawodzę, a towarzysko robią się unikalne, czyli, że koledzy mnie zaczynają unikać. No, więc tu piszę, że osobnik nieuznający dialog, a upierający się przy monolog jest z reguły egocentryk, za dufę, a czasem i ćwierć inteligent. I że to bardzo trudno usunąć, chyba że lewitacją. No to jazda, o, jazda. Niech pan nie będzie taki prędki, bo ja to robię pierwszy raz w życiu. Proszę spróbować teraz oczyścić mózg, nawet ze szczątka myśli. A ja spróbuję pana unieść do lewitacji własnym skupieniem i silną wolą. A nie lepiej lewarkiem? Cóż, pan. To by już nie była psychanaliza. Czy... Opróżnił pan już głowę z myślenia. Bez problemu, monologuję, albowiem bez przerwy, ale myśleniem nie grzeszem. Skupiłam swą wolę na lewej ręce pacjenta, żeby się uniesła. Wyraźnie drgła. O, chyba dostałem czkawkę i mną cząchło. Po chwili również prawa ręka pacjenta oderwała się od podłoża. A po niej nogi, głowa i krzyże Tylko kuper Tkwił jak przyrośnięty do weluru Będąc widocznie ciężkim Od kamieni nerkowych Albo od oglądania telewizora Nagle pacjent w całości Oderwał się od leżanki Chyba na jakieś ze dwa i pół centymetry chyba lewiatuję Brawo Oczywiście dla mnie, brawo, bo to mój pierwszy wyczyn o tak dużym gabarycie W tym momencie kątem oka dostrzegłem, że kundel sołtysa wleciał na mój zagonek i obsikał mię galaretkę Wzburzona, oderwałam zwrok od pacjenta, a pacjent zaraz rymnął na leżankę. No co, co jest, co? No cóż, no cóż, co jest? no cóż, cóż nie od razu Kraków zbudowany, o. a tym bardziej lewitacja na gumnie. Na razie dość, bo obsłabłem. Na dziś niech się pan więc powstrzymie od monologu, a jutro będziemy kontynuować. Byle mię nie nawinął, jaki palant, którym by chciał dialogu. Żegnam wylewnie i do jutra. Po wyjściu pacjenta Nawet nie przypuszczam, że drzemią we mnie Takie moce terapeutyczne i przerobowe A wad narodowych z dnia na dzień ubywa w kraju Może ten zachód ma rację Rzeczywiście, że tak obstaje przy psychanalizie Do usłyszenia Życie nam przysparza troski I nie szczędzi perturbacji Wielki piątek rosłowski wrócił rankiem z delegacji. Zmienił gadki i ubranko. Przetarł szmatką środek glacy. A to żona już śniadanko niesie mu na srebrnej tasy. Są jajeczka, jest baleron, są Z maszkiem te Rosołowski jak perszeron Zwarzał widząc te specjalki. Już się rzucił Na masę, już i kawał Mił A w tym jak, jak ktoś sząknie basem Choć, choć w, w pokoju było Pusto Biedak dostał skurczu w nogach I pomyślał cały drżący ani, ani chybi to przestroga, Chociaż jestem niewierzący. Tu się zerwał przerażony, Popił, Pobił wody, jeknął głucho I nerwowo rzekł do żony, Coś mi dzisiaj boli brzucho. I odstawił te specjały, Taką całkiem głucho. zmiękła rura. I kompletnie zramolały pokój tykał w stronę biura Wówczas żona w stronę szafy rzekła z niebowziętą miną. No, o, było się bez gafy, byłaś feluś stary spłynął. Gosia Zwierzchowska i Oleg Grotowski Wielki Piątek piosenka z tekstem Andrzeja Waligórskiego na zakończenie powtórki z rozrywki za 6 minut godzina 15 Akademia Rozrywki jeszcze wracając do tego wątku medycznego, który rozwinął nam się w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zastanawiam się, jakiej specjalności jest nasza młoda lekarka, która od lat pojawia się w audycjach rozrywkowych. Może państwo wywnioskują, zaproponują coś? No bo jak się nazywa lekarz, który lewitacją leczy wady narodowe? Tak samo ciekaw jestem specjalności, specjalizacji zawodowej doktora Praszczatka z tej piosenki, którą zaśpiewała Irena Kwiatkowska. Chociaż tutaj łatwiej się domyślić, bo on spieniężał epidemię nieżytów i gryp. To łatwiej pewnie wytypować jakieś specjalności lekarskie. Zespół, który zaśpiewa na zakończenie powtórki z rozrywki też nazwą swoją przynajmniej nawiązuje do tego tematu, bo zaśpiewa zespół chorzy, ale to jest komentarz dotyczący zupełnie innej sprawy. Być może ta sprawa po świętach się wyjaśni. Bardzo dziękuję. Zespół chorzy na zakończenie. Co się stało z polską piłką? Polską piłką, polska piłka żyła chwilką, Francja, Argentyna, Peru, cały świat grał w orła cieniu, w orła cieniu, pyta Beckenbauer Pele. Co się stało piłce polskiej? Duch uleciał czy powietrze? Kto pompować flaka zęce? Ze starego wapna skrzydło, kto wyłonił, kto ruiną wapno wskaże milionami. Cała sala śpiewa z nami. Co się stało z polską piłką? Polska piłka żyła chwilką. Świat grał w orła cieniu, porła cieniu Co się stało z polską piłką? Polska piłka żyła chwilką Młody Brazylia, Benelux. Cały świat grał w orła cieniu, w orła cieniu A! Ten sam chłód niezaspokojony Nudne zawody, oddane pole gry Kolejny faulem wykończony mecz Spalonych deszcz Tony West dziesiąty rożny Zbyt czytelny Milimetry od poprzeczki Piłki lot Znowu knop Widowisko tych X Spiker zastygł I nic nie prawej strony można Kolejny fart Lecz ileż można Kolejny fart Lecz ileż można Zostałem sam, sam Halo Warszawa Świat grał porłać.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 w media expert przeceny na święta. Zyskaj nawet 50% ceny na urządzenia do zabudowy Electrolux. Regulamin promocji na media supermarket Piotr i Paweł. Superłówca super okazji. Każdego dnia znajduje produkty w super cenach.